Ewangelia Łukasza, dziewiąty rozdział, przeczytajmy od dwudziestego ósmego wiersza. A mniej więcej w osiem dni po tych mowach zabrał z sobą Piotra Jana i Jakuba i wszedł na górę, aby się modlić. A gdy się modlił, wygląd oblicza jego odmienił się, a szata jego stała się biała liśniąca. I oto dwaj mężowie rozmawiali z nim. A byli to Mojżesz i Eliasz, którzy ukazali się w chwale i mówili o jego zgonie, który miał nastąpić w Jerozolimie. A Piotra i jego towarzyszy zmógł sen. A gdy się obudzili, ujrzeli chwałę jego i tych dwóch mężów, którzy przy nim stali. A gdy oni rozstawali się z nim, Piotr, nie wiedząc co mówi, rzekł do Jezusa, «Mistrzu, dobrze nam tu być». Uczyńmy więc trzy namioty, jeden Tobie, jeden Mojżeszowi, jeden Eliaszowi. A gdy on to mówił, powstał obłok i zacienił ich, i zlękli się, gdy wchodzili w obłok. A z obłoku odezwał się głos, ten jest Syn mój wybrany, tego słuchajcie. A gdy ten głos się odezwał, okazało się, że Jezus był sam, a oni przemilczeli to i w tych dniach nikomu nie mówili nic o tym, co widzieli. Kilka myśli z tego fragmentu. Pierwsza to taka, że Pan Jezus na chwilę, będąc tutaj na ziemi, w ciele, objawia im pewien aspekt swojej osoby, na który ich oczy były do tej pory zamknięte. Mają możliwość zobaczyć tą boskość, która była ukryta w Jego ludzkim ciele. Czytamy, że w Nim cieleśnie zamieszkała pełnia boskości. Ale ludzie patrząc na Jezusa nie widzieli tej boskości. Widzieli po prostu człowieka. Widzieli Jezusa z Nazaretu, syna cieśli. I uczniowie też widzimy, zmagali się z tym, kim On jest. Uznali Go za Mesjasza, ale kiedy Jezus mówi, znacie drogę i mówi, ja i Ojciec jedno jesteśmy. Widzimy, że zmagają się z tym. Tutaj na chwilę Pan Jezus pozwala zobaczyć im coś więcej z Jego chwały. W Ewangelii Mateusza mamy taki troszkę bardziej dokładny obraz tego, co oni widzieli. W drugim wierszu czytamy, że został przemieniony przed nimi i zajaśniało oblicze jego jak słońce, a szaty jego stały się białe jak światło. A więc tutaj Mateusz podaje nam nieco więcej szczegółów, na czym polegało to przemienienie. Tutaj jest napisane u nas w Łukasza, wygląd jego oblicza się odmienił. Zajaśniało jak słońce. Ten chwalebny blask, o którym w Starym Testamencie niejednokrotnie czytamy w kontekście Bożej obecności, był na obliczu naszego Pana Jezusa Chrystusa na ziemi, a jego szata stała się biała i, I tak ci uczniowie, zdumieni tym, przysłuchiwali się tutaj rozmowie Pana Jezusa z Mojżeszem i Eliaszem. A gdy oni się rozstawali z nim, Piotr, nie wiedząc co mówi, rzekł: Mistrzu, dobrze nam tu być. Bracia i siostry, kiedy my spotykamy się? kiedy my zgromadzamy się w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Może być tak, że patrzymy na Niego, staramy się na Niego patrzeć, ale nie widzimy wiele z Jego chwały. Może być tak, że widzimy wspaniałego człowieka, widzimy Bożego Syna, ale jakby nie, nie, nasze oczy gdzieś zamknięte są na Jego wspaniałość, na Jego blask, na Jego chwałę. Widzimy... Tak jak uczniowie widzieli, Piotr pewnego razu wyznał, Tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. Nie wiem na ile faktycznie uświadamiał sobie ogrom tego wyznania, co się za tym kryje. Że to był Boży Syn wcielony, Boży wybraniec, pomazaniec Boży, który przyszedł, aby oddać swe życie za ludzkość. Ale miał jakieś objawienie Jezusa. Natomiast wielokrotnie... Chociażby nawet w tej właśnie rozmowie, kiedy to wyznał. tak? Za chwilę mówi, wziął Jezusa na bok i zaczął go napominać, kiedy Jezus zaczął mówić o swojej śmierci. A więc nie do końca zdawał sobie sprawę, z kim ma do czynienia, skoro ważył się na to, żeby go wziąć na bok i go upominać. I myślę, że chociaż my, większość z nas, już wiele słyszało, wiele czytało, jesteśmy w jakiejś mierze uświadomieni co do tego, kim jest Chrystus. Potrzebujemy tego spotkania na górze, tego objawienia nam Jego chwały, Jego majestatu. Do tego stopnia, że jak już będziemy się rozchodzić, to naprawdę będzie nam szkoda wychodzić z tego miejsca. Tak jak ci uczniowie, Panie, dobrze nam tu być. Rozbijmy te namioty, zostańmy na tej górze jeszcze trochę. Nie, nie, nie spieszmy się, nie ruszajmy się. Jeszcze trochę, Panie. Myślę, że to jest dobry znak, jak kończy się nabożeństwo i nie chcemy jeszcze iść, chcemy jeszcze trochę zostać, jakoś tak dobrze nam jest tutaj być razem, przede wszystkim z naszym Panem, ale też ze sobą wzajemnie, niechaj Bóg otworzy dzisiaj nasze oczy, niech otworzy nasze serca, niechaj ten blask jaki jaśnieje na obliczu naszego Pana, będzie nam lepiej znany powstańmy proszę do modlitwy drogi nasz Panie dziękujemy za kolejny dzień łaski za to, że dałeś nam zdrowie i siły by wstać by przyjść na to miejsce, by spotkać się z Tobą, spotkać się z Twoim ludem, z dziećmi Twoimi. Panie, razem chcemy uwielbiać Ciebie pieśnią, modlitwą, rozważaniem Twojego słowa, świadectwami. Pragniemy dzielić się tym, co Ty nam objawiasz z siebie samego. Ale Panie, wiemy, że bez pomocy Twojego ducha, bez Twojego objawienia, Nasze słowa nie są w stanie dotknąć naszych serc i przemienić nas. Ty jedynie możesz tego dokonać. I oto Cię błagamy, Panie, abyś Ty nam siebie objawiał, aby nasze oczy były otwarte na poznanie chwały, jaka jest na obliczu Chrystusowym, abyśmy zachwyceni Jego pięknem, Jego majestatem, Jego dobrocią, Jego wspaniałością, mądrością, w kornym uwielbieniu czcili Ciebie, Panie, rozkoszowali się Tobą i pragnęli być blisko Ciebie. Prosimy, Panie, wypełnij każde serce doświadczeniem Twojej żywej, prawdziwej obecności. Prosimy o to dla nas tutaj zgromadzonych. Prosimy o to dla całego Twojego Kościoła, Panie. Gdziekolwiek Twój Kościół się zgromadza, aby Ciebie czcić, Panie, błogosław Twoją obecnością i objawiaj się w swej chwale. Prosimy też za tymi wszystkimi, którzy są chorzy, w więzieniach, w odosobnieniu. Nie mają takiej możliwości jak my, aby się spotkać z braćmi, siostrami. W samotności, Panie, zwracają swoje serca ku Tobie. Objaw im siebie, drogi Panie. Ubłogosław ich Twą obecnością. Prosimy, aby ich serca były pocieszone, zachęcone w Tobie. Prosimy. Oczekujemy, Panie, na Twoje działanie, na Twoje prowadzenie. Otwieramy nasze serca i prosimy, uwielbi się pośród nas. Amen.